chciałbym jeszcze jedną piosenkę sprzedać, jest to piosenka um. znowu jest to tak się zazębiają dwa cykle, bo jeden jest taki cykl, który tutaj właśnie teraz poruszyłem, a drugi jest cykl um papa, cykl, który ma do siebie że jest tak um papa i um papa znowu jest to cykl ogarniający właśnie wszystko, wszelkie przejawy życia na naszej planecie, mówiący o wszystkim dogłębnie i poruszający najbardziej istotne problemy jedną z właśnie z piosenek z cyklu um papa jest żwawa piosenka o żuczku. Która to piosenka jest hymnem Polskiego Towarzystwa Zoologów i Zoofilów? Gdy żre mnie nostalgia i chandra mnie tłucze i nuda się i przy ścianie sobacza, sobacza Pojawia się skądś na stole mrzuczek i nóżki swe drobne rozkracza, rozkracza... Come on everybody now! Pojawia się skądś na stole mruczek, i nóżki swe drobne rozkracza, rozkracza, rozkracza. Wszyscy śpiewają właśnie takie rzeczy, właśnie. I chodzi po gładkiej powierzchni czarniawy, tu kropkę zostawi, a tam drobny szlaczek, bny szlaczek. I coraz to w nóżkę podrapie się prawą, lub wyrwie spod paszki, swej kłaczek, swej kłaczek, swej. Pan to w nóżkę, podrabię się prawą, lub w nóżkę wyrwie. Stanie płaczek, tą swoją płaczką. I w górę i w dół, i w górę i w dół, i teraz tak tak? Ja biorę go w dłonie ostrożnie, lekutko, boć mały to żuczek, a nie olbrzym gaczek, brzegaczek. A potem za łódkiem wyrywam mu łódko i kciukiem, go miażdżę na placek, na placek, na come on everybody now. A potem za łódkiem wyrywam łódko i kciukiem, go miażdżę Na placek, na placek, na placek. Już tego pluga stądzi po stole pętaj.